Okay. witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Anusz Widelec, z tej strony Jacek Kuchmisz, po drugiej stronie Paweł Prokopowicz. Witam, witam. Ja mówię z Newport, Paweł mówi z Rzeszowa, czyli ja mówię z, z Anglii, Paweł mówi z Polski. No i co? I obiecane wreszcie... W dzisiejszym odcinku tak, obiecana, obiecana rozmowa ze Szwecji z kucharzem Piotkiem, który od wielu, wielu lat jest kucharzem zawodowym. I chciałem go tutaj troszeczkę wypytać na tematy te szwedzkie, kulinarne i mm, ponieważ y, rozmowa miała miejsce przy grillu, to również ociera się o grill, o jak? steki tak. oraz o bardzo ciekawe sosy do mięs i różne takie techniczne sztuczki, jak na przykład pewna sól, która w niesamowity sposób potrafi wzbogacić nasze doznania kulinarne. Zapraszam na tą rozmowę. I nie jest to sól I do posypywania dróg. I tutaj zwróćcie, u... tak, zwróćcie uwagę, o czym będziemy mówili w naszym kolejnym odcinku, zwróćcie uwagę na różnego rodzaju mięsa, o których opowiada i szczegóły, o których opowiada właśnie gość Pawła. Ja też ze swojej strony zapraszam serdecznie do słuchania i na razie. I jedziemy. nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ja. Okej okay, Piotrze, to chciałem Cię zapytać tak króciutko. Co jedzą Szwedzi na grillu, bo jesteśmy dzisiaj na grillu tutaj w Sztokholmie. Powiedz mi, jakie są tradycyjne szwedzkie przepisy na grilla. Czy oprócz tych parówek, kiełbasek polskich, jakiś krak jak to było? Krakowska kiełbasa, jak to jest? Krak... Krakow... Krakowska, korf. Korf. Krakowska korf, która nie ma nic wspólnego z tą kiełbasą naszą krakowską. Co tutaj się jada, powiedz? Co Szwedzi lubią zjeść grilla? Przede wszystkim najczęściej świeże marynowane mięso w ziołach, czyli wołowy antrykot, wieprzowina, mamy, mamy polędwicę wołową też ma, marynowana, na przykład w cytrynie, w rozmarynie, w tym janku. Szwedzi lubią grillować łososia bez żadnych marynat, tylko sól, pieprz z jakimś zimnym sosem majonezowym. I z remulatą, eee, tak? tak remulat tak. Zapytam można. Cię o ten remulat bo nie wiem, czy u nas jest ten sos. Muszę sprawdzić. Jest, jest, jest, Oczywiście jest sprzedawany kupny, można go zrobić. Jeżeli chcemy go zrobić, potrzebujemy świeży majonez. Najlepiej jak sami ukręcimy majonez. Mm. E, I e, potrzebujemy tak zwane pikles, czyli marynowane w wodzie i w wodzie, marynowane warzywa typu e, mar, e, na przykład może być i cebula, chociaż cebula sama nie wchodzi do plikres, ale inne cebulki, na przykład małe cebulki wchodzą, ale ta zwykła żółta nie. Chociaż małe też ma? nie. Marchewka może być. Może być, kapu może jest, może być papryka, może być, może być, może być kapusta? kapusta biała, też marynowana, ale wszystko w takich rozsądnych ilościach, czyli to wszystko pomieszane. No i przede wszystkim też ogórek który i daje najwięcej no i to jest taki kwaskowaty połączony sos podobny do sosu tak do sosu tatarskiego, podobny ale sosy majonezowe możemy zrobić także na bazie koperku z koperkiem o smaku koperku o smaku czosku wiem że tam pomieszaney jeszcze kary chyba tak zależy zależy ja na przykład lubię białą remolacos sos bez bez kary, ale jest, są przepisy i z kary, są przepisy i bez. Musztarda? Się, musztarda obowiązkowa, ale musztardę jak rozkręcasz majonez, dodajesz no, już na samym początku. To też jest musztarda. Tak, ale to, można ten, ten, tą, tą grubą no, tak, można tą e, francuską di, Dijon. Dio, di, można hmm. ją dodać i wtedy jest bardziej taka ostra, nie? Tylko też trzeba uważać z jakimi ilościami. Mm -hmm. I to dajemy przede wszystkim tutaj w Szwecji do ryb i tak. również do wołowiny, z tego co słyszałem. Można... Yy, nie, do wołowiny raczej nie dajemy takich rzeczy. Nie, nie wiem, nie wiem. Dajemy, możliwe, że pomyliłeś sosem bernes, Aha. który jest zrobiony robi na żółtkach, który jest zrobiony na żółtkach. Z, zalany, kręcone są żółtka z masłem mm -hmm. i jest dodany est, y, ocet winny estragonowy, estragonowy. I, no i to jest właśnie ten stragonowy smak z tym masłem i żółtkami, wyjątkowa konsystencja powoduje, to wygląda jak majonez mhm. i, dla, i to, jest, to jest tutaj ulubiony sos z domu mięs, podaje się też często w dwóch sosach, z czerwonego wina i w bernes, czyli jest taki biało, cza, cza, czarny i biel, nie? Aha, to na to gorący, gorący sos czerwonego wina i, i, i zimny sos bernes Okej, okay, a powiedz, jeżeli chodzi o warzywka, tutaj mieliśmy dzisiaj tak, ananasa, to jest akurat owoc, ale mieliśmy też yy, cukinię? cukinie, w plastereczkach, troszeczkę muśniętą oliwą i położono na chwilkę na grilla, to jest rzecz. Nie, nie, nie, polecam, nie polecam polewać oliwą przed, przed grillowaniem, bo oliwa się pali. No bo ma niską temperaturę. Dokładnie, ale i daje zły smak, jak będzie Także lepiej jest, lepiej jest nie doprawić później, jest, oblać ją tą oliwą tuż przed podaniem zimną mm. Extra virgin. Także mieszanie warzyw z Extra virgin przed grillowaniem jest błędem. To jest niewskazane, nie, niewskazane. Sotę grillujemy i dopiero i później, wykańczamy na talerzu. Tak, oliwka, dopiero i to tak to samo później oliwą. możemy tak, do bakłażana możemy trochę wcześniej dodać soli. Ale tylko na żeby, żeby żeby popłakał wyszedł. się, tak, żeby popłakał się i wtedy. No, wtedy możemy... go w ręcznik i tak samo. Czyli co tutaj, traktujemy go troszeczkę grillem i później oliwa już na końcu przed podaniem. No tak? dokładnie, I najlepiej właśnie extra virgin, jakąś mm -hmm. oliwę tylko do zimnych, prawda? Zimną oliwę tak. z, z zimnego tłoczenia, z tego pierwszego tłoczenia, żeby ona była delikatna, która nie służy właśnie do ani do smażenia, ani do niczego innego, tylko do ewentualnie jakichś tam marynat, albo, albo dressingów, albo, albo, albo do sałaty. Bardzo dobra rzecz. W międzyczasie oglądamy naszą polędwicę. Tak. Ładnie to no dokładnie. Już jest chyba już jest taka jest medium, korzysta, tak, widać, medium well i teraz ją otworzymy, niech ona sobie odpocznie, teraz ją otworzymy na bok, czymś może zaraz owiniemy. No właśnie, co ona... jest najważniejsze w zrobieniu dobrej polędwicy, tak jak mówiłeś, na początku ją marynujemy odrobinę, później Traktujemy z wierzchu grubo mielonym pieprzem, odrobinę solimy, chociaż marynata też ma ten swój smak. Można, tak, błędem jest zostawianie w marynacie solą, zwłaszcza solenie potrawy za wcześnie, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o wołowinę. Jeżeli to jest na przykład 15-20 minut przed grillowaniem jest to bardzo wskazane, mhm. ale jeżeli jest to na przykład dwa dni przed grillowaniem e, antrykot wołowy, nie wolno nic go posodzić, ponieważ mięso będzie za twarde. Tak. i nie, nie będzie soczystej. No właśnie zawsze to twardza i tego nie powinno się robić. Dokładnie. I dopiero na koniec, nie? prawda, że tuż przed położeniem na grilla, albo w czasie grillowania można... No że też... tuż przed samym podaniem też zawsze można to, ten smak skorygować. I no dokładnie, dokładnie, ale nawet chodzi o samą jakość i twardość mięsa. Tak nie ja nie, ale, ale ja na przykład polecam marynatę, jeżeli chodzi o do polędwicy wołowej, z, z białym winem, dlatego, że to jest białe mięso. I stosujemy białe wytrawne oczywiście wino, liś laurowy, sól, pieprz, świeży rozmaryn albo świeży tymian, albo obydwa. Oczywiście obowiązkowo czosnek, mhm. można do smaku, jeżeli ktoś lubi ostrą paprykę. No i trochę oleju, tylko że też nie można robić wersji, żeby to było pływające w tym oleju, jeżeli my mamy krillowe. Dlatego, że zawsze ten, ten olej, ten olej będzie, będzie, się pali, będzie się palić i tak dalej. Także to wszystko musi być właśnie to to minimalnie. tak, tak a, to... wino, a z białym winem tak nie jest, bo to odparuje. Mhm. I tak samo, gdy, gdy na przykład widzimy, że tłuszcz z, z, Co bardzo a, kapie na, za bardzo kapie, węgiel. to powinniśmy mieć grilla, jeżeli oczywiście mamy, że możemy podnieść Rusz, Kratkie, tak, ruszt, rusz, żeby, tak, żeby to była niska temperatura i długi czas dochodzenia. I ja polecam właśnie taką drogę. Ostatnio jest moda nie na szybkie grillowanie, ale minut. To nie jest wcale dobrze. Lepiej jest poczekać kilka minut dłużej na mięso, żeby ono w niższej temperaturze dłużej dochodziło, prawda? Masz niż mamy od razu. Tak, niż od razu. I tak samo polecam wołowinę typu beef, czy wołowinę typu antrykot. Yy, polecam, polecam medium. Im lepszej jakości, tym bardziej surowo. Mm -hmm. Im gorszej jakości, typu na przykład brazylijskie mięso, najgorszej jakości, co przylatuje jest najtańsze konkurencyjne ceny w Polsce, czy tam w całej Europie, to bardziej trzeba well done robić, dlatego, że niestety ona nie spełnia to tak. No na przykład, dlatego, że są krowy karmione hormonami, są... Mm -hmm. są po prostu, to nie jest fair, no, tam co robią... No swoje to jest niestety z, problem z tymi, dzisiaj dosyć tymi... często znany i coraz bardziej znany. No. Polędwiczka już prawie, prawie, za chwilkę będziemy no ją odstawiać za, przed krojeniem. Już ją odstawiamy. Powiedz mi, a czy znasz się na stekach, jak, jakby zrobić dobry stek No wiadomo, najlepsze mięso, to tak jak mówisz, kupić najlepsze, jakie można. Tego mięsa jest tam kilka rodzajów. Możemy zrobić t możemy zrobić z różnych części wołowiny. Ja polecam, ja na przykład polecam właśnie t-bone, że mamy dwa rodzaje mięsa z różnych stron kości. Poza tym mięso przy kości jest bardziej jakby, jeżeli jest grillowane razem z kością, ono zupełnie ma inny smak. Jest... Inaczej się rozgrzewa. Tak, trwa to dużo dłużej czasu, dlatego ciężej jest to grillować. Doradzam dodatkowo, jeżeli ktoś chce, to niech sobie natnie, powinno się naciąć mięso wzdłuż kości, żeby w tym rogu, gdzie jest zdjęcie 90 stopni, tak? zostawiamy kawałek, żeby nie było dziury, mhm. ale tak to robimy dwa nacięcia wzdłuż długiego i wzdłuż krótkiego końca. Tak, Albo rzeczy... nawet jeszcze z drugiej strony, bo tam są z drugiej strony. No nie i wtedy... zapiekało się od tej rozgrzanej kości wtedy, tak? Yy, dokładnie. Doku... Yy, nie, nie, nie tak. o to chodzi. Że chodzi o to, że po prostu ono przy kości będzie dochodzić dłużej a, i dłużej. będziemy mieć spalone na, na, na zewnątrz, a jeszcze nie gotowe tam, że będziemy mieć różne stopnie yy, obróbki, obróbki termicznej. Tak, obróbki termicznej. Przepraszam na chwilę. No, znaczy, tak. polen widzę. Mika! Usięgta Non, Damian. Daj mi.. Kawałek folii aluminiowej, wiesz? Żeby to troszeczkę odpoczęło sobie. O, ja to tak. O, ja to normalne, ja to Czyli tutaj już mamy mięsko zakończone, teraz Mięsko, za, Tak, mięsko. Widać, ma bardzo ładny kolor. Złocisto-brązowy. Może być, tak. żeby, wiesz, zapinąć, żeby... Tyle? Tak. Mhm. No to jedno, to. No. Tak. Możesz być na kameczku, nie? Tylko zawinąć, tak? Żeby tak, nie tak żeby sobie, żebyś sobie, żeby sobie odpoczęła, Dawaj to na kamek. I do góry Dobra, nie wiem jak. No dobra, co, i co z tymi stekami było dalej? Jedyne, co nie polecam na przykład je, ma, marynować t steak, stek, na przykład. No to krok nie to po krok nie, krok. wyciągamy, to musi być dobrze schłodzone mięso, odpoczę, takie kilka dni chłodzone najlepsze jest. To jest wieszane mięso, które jest wyjątkowo miękkie, to masz co innego na myśli, mhm. które będzie miękkie, to już jest bardziej rzeźnika zależy skąd kupujemy, co to jest i tak dalej, ale suma summarum, jeżeli już mamy tego t steka, najważniejsze, żeby on nie był za cienki, żeby on nie miał na przykład pół centymetra, albo powinien mieć co najmniej ze 2 albo nawet 3 centymetry. Okay. Dużo ma on wtedy tłuszczu, także trzeba uważać, żeby to wszystko się nie paliło, prawda że nie za nisko mm -hmm. nad, nad, nad węglem. Co robimy przed położeniem na, na, na patelnię? Oczywiście, nie na patelnię, na grilla. grilla. Tak? Przed położeniem koniecznie czyścimy, czyścimy szczotką do grilla dokładnie grill. grill. Żadnej... Przeci przecieramy później papierem, Lepiej, można papier pomoczyć po, w oleju ale też nie trzeba ale w oleju to jakby łatwiej to mięso później odejdzie, mhm. tylko żeby odczekać chwilę, jeżeli położy, po, troszenkę prawda, oleju na ten papier wycieramy to wtedy oczekujemy chwilę, żeby mu się tak wypalił i wtedy kładziemy mięso. Chociaż też nie polecam zawsze oleju, bo często właśnie kucharze mocą w, w oliwie, kładą od razu na grilla, a później ten zapach spalonej oliwy jest też nie, zupełnie to jest niepotrzebny. Nowe. To nie jest zupełnie potrzebne, a ja polecam, a ja polecam jakby najważniejszą rzecz, która może być, to im lepszej jakości kupujmy drogie mięso, kupujmy dobrej jakości mięso, bo je, na przykład tak, jeżeli kupimy złej jakości wołowinę nie, nie przeżujemy tego tibąsteka, -bon ale jeżeli kupimy dobrej jakości i nie tylko wołowinę, nawet przyprawy, które są do tej wołowiny, na przykład łatwiejsza praca i potem jest lepsza potrawa i lepsza potrawa i mięso można na przykład krwiste zjeść, które się rozpływa w ustach, które po prostu nie ma żadnej góry gumy do rzucia mhm. i tak dalej. I jedyne, co ja najbardziej polecam, jeżeli chodzi o doprawianie potraw z grę, to polecam sól ziołową, która się nazywa włoską sól ziołową, najlepszą chyba na świecie, jaką używałem do tej pory. Albo flint salt która jest, prawda, która ta... E, Są płatki, e, płatki. Płat tak, ale ja mówię o czym innym. Ja mówię o ziołowej, która nie jest w płatkach. Mhm. Jest to wyjątkowa mocna sól z Bolonii. Wszystkie rodzaje ziół suszone, tylko że jest bardzo długi okres dojrzewania tej soli i bardzo druga cena. Na przykład kilogram tej soli kosztuje, nie wiem, 100 zł może kosztować. Oj, rzucamy. Widzisz, ona nie, rzucisz to. Chociaż może wytrzemy, nie? Najpierw grilla. Poczekaj, ja mam papier. mam. He, he. Czekajcie, musimy tu przeczyć grilla troszeczkę z tego. Z resztki, czyli nie mamy... Nie Z mamy resztek, mięsa. gdzieś nie mamy... Wszotki dobre Niech dostanie kolorów. Panie zjeżdżają. Panie Co jest? Damian musisz spróbować szybko, bo ja zaraz... Zjeżdżają. O tej sobie słysza, nie słyszałem, ale fajna jest. Salomea Bolognese, bardzo polecam. Podnosi jakość, podnosi... Robimy to tym oliwką? Nie, bo się palić będzie. Aha. Później, Dobra, później. Czyli tak, mięso mamy czyste, bez żadnych dodatków, grill mamy przygotowany, dobrze rozgrzany i teraz składziemy te steki i później Od razu mamy solimy przygotowaną przez, przy, Albo chwilę przed... Tak. Pierwsze solenie robimy takie. Przed. Pierwsze solenie chwilę przed grillowaniem, najlepiej jest solić też nad miseczką, żeby tej soli nam nie uciekało, bo to jak kosztuje 100 zł za kilogram, to nie się to tylko... So tak, do zupy jej się nie dodaje, byle jakiej, nie? Także no i myślę że to jest jakaś tam, jest jakaś tajemnica sukcesu. jest sztuczka, no. ale powiem szczerze, że wyjątkowo jest nie do uwierzenia, jeżeli ktoś nie próbował. Jaka, jaka, różnica? jaka różnica solenie tą solą zwykłą co my mamy albo solą morską, a solenie. Mhm a solenie taką... Czyli nie solę. oszukasz, po prostu tego smaku inaczej nie, nie, nie uzyskasz, nie. nie ma szans. Ale możesz mieć na przykład nie jest o gorszej jakości, a podnosisz wtedy, jak, wiesz, może to, to tak, śmie mo tak mhm. może to śmieszne, co brzmi, ale proszę kiedyś spróbować, jak się Tata? uda znaleźć tą sól gdzieś w sklepie, spróbować i jestem pewien, jest, że będzie ktoś... Tak, jest niesamowita, jest, naprawdę jest po prostu nie do ale uwierzenia. Wiesz, to jest to, co właśnie my mówimy, że im masz lepsze produkty, tym łatwiejsza jest kuchnia dla Ciebie i tym lepsze efekty osiągasz bo Oczywiście nie potrzebujesz y, jakichś niesamowitych trików, tylko po prostu dużo rzeczy dzieje się sama. dokładnie, dokładnie, dokładnie mhm. im lepsza jakość produktu, tym lepsza potrawa i powiem tak, nie sztuka aż tak duża zrobić dobre jedzenie z dobrych produktów. Sztuka jest też zrobić dobre jedzenie z, ze złych produktów, co mamy często, przykład w wielu jakichś podrzędnych restauracjach, że tak. jest dobry kucharz, który po prostu z Smakuje, czegoś, z niczego, z niczego potrafi coś dobrego, co ładnie wygląda, prawda? Mhm. Ale są jakieś tam pewne granice, których się nie przeskoczy. No tak. Polędwicy wołowej nie ulepszysz yy, nawet zaczarowaną solą, nie? Albo nie, nie zrobisz czegoś tak, innego. Tak, tak <laughs> dokładnie. No dobra, a teraz powiedz mi Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć coś o, o rybach, no bo Szwecja to kraj, gdzie je się bardzo po, dużo ryb. Po, polecam, polecam. Ale chodzi o łowienie czy o jedzenie? <laughs> Może być o łowienie i jedzenie od razu. Co, no polecam. To taki twój sposób na przykład. Coś sobie złapiesz i, i, i robisz na sposób szwedzki. Ja polecam na przykład łososia, pogrzebany łosoś, tak zwany po szwedzku, gravatlax, który się robi z cukrem, z solą. E z koprem i z pieprzem, i z białym pieprzem i marynuje się go przez kilka dni z dwóch stron z tą mieszanką, tylko trzeba znać też proporcje no i, i, i po kilku dniach się go je na surowo a najlepiej jak się go je z gorącymi ziemniakami zredukowanymi w śmietanie z koperkiem róże się rozkłada z tego łososia mhm. i do tego Ale się to tak są... zwany master Sos czyli sos kierownika sali to są jakieś takie filety z tego łososia, czy to jest taki Nie, robimy filet z łososia. Później marynujemy solą, pie sól, pieprz, cukier, Ocet? koprem. Nie, nie, nie bez, bez, bez to, niczego. Okay. Bez, tylko te suche przyprawy. Odstawiamy na dwa dni i później tniemy cienkie plastry pod łukusem, że tak on okay. tak jak te pakowane prawda, są wędzone i to dopiero wtedy cienkim specjalnym nożem. Okay. I podajemy na przykład do gorących ziemniaków. I, I sos... najlepiej tak, i najlepiej łososia sobie złowić w centrum Sztokholmu, bo jest bardzo do... dobry. Na gamla Stan, na starym, na, gamla stan na starym Mieście. I przypływa, pierwszy łosoś przypływa gdzieś w połowie lipca, a sezon trwa do końca grudnia. Także można złowić i od razu mieć świeżego łososia mm -hmm. z Morza Bałtyckiego, który wygląda zupełnie inaczej niż łosoś... Niż ten barwiony, hodowlany, z... taki niż, niż barwiony marchewką łosoś z norweski, mm -hmm. na przykład z sadzów. No to super. A ten sos szefa... Co z szefa kuchni e, robi się z, z żółtek, e, robi się z oleju, e, rozkręca się go na, e, na musztardzie z dodatkiem miodu? Kopru, tak, kopru. E, I e, tak, podobne do majonozowego, tylko że nie jest białe, nie wychodzi białe, tylko wychodzi. E, tylko taki? wychodzi, nie, taki hmm. sz, szarawo-zielony. Szarawo szarawo-zielony. Ze sprawą trzech, ja. Ze sprawą kopru, który A, jest kopr, okay. i... No taki wychodzi, jak wy... no tak wychodzi. No i jeszcze, co się dodaje do niego, no i oczywiście ocet spirytusowy, albo z bia... ocet z białego. No jest kilka różnych tam przepisów no, w hmm. Mazda Także to jest typowy też szwedzki zimny sos do, właśnie do, do gravatlaks. To musi być dobre. Jest bardzo dobre. Słodki jest, no. Także słodki jest. A musztarda... Miodowa musztarda. hony senap. Tak się... homo senap. Na tym się rozkręca. Dlatego ma taki wyjątkowy... słodki e, delikatny Słodki, tak tak, tak, tak, tak. No musi być fajny. Dobra, teraz wjechały nam serki. Co tak. tutaj mamy? Jak to ser się nazywa? Holumi. Cholumi. To jest tak. grecki ser... Albo, tak, czy, albo specjalny grecki, do grillowania albo... z, z, z twardością specjalną. Jak znacie że... oscypki z grilla to można by to porównać chociaż to nie jest bezpośrednie porównanie tylko podobieństwo pewne biały ser taki mm, powiedzmy jak mozzarella wygląda ale jest twardy i bardzo słony że, może, nie, że, że nam do grilla właśnie nie przylega i bardzo fajny jest grilla bardzo fajny masmaczek, no, doskonały Niestety tu położyliśmy, on już jest dosyć rozgrzany ser też. Mhm. To jest też problem, że wiesz, że jest od razu. Nie jest z loduwy tylko już troszeczkę zmięk, ale, ale myślę, już tam wszystko dobre. dochodzi. Okej, okay, no to fajnie. Dzięki ci bardzo za te parę słów. Myślę, że, że Pozdrawiam zachęcimy do wszystkiego... Mam nadzieję, do odwiedzenia Szwecji. <śmiech> i łowienia łososi w centrum No to nie, są to nie są wszystkie potrawy, o których można powiedzieć, bo tego tutaj jest mnóstwo ale tutaj Piotrek nam zdradził parę niesamowitych sztuczek, te sosy i chociażby ten łosoś. Myślę, że warto spróbować i zastosować się właśnie do tych rad. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, do widzenia. A nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No i w porządku, słuchajcie, i teraz jest hmm, pełni wrażeń, to co mówiłem właśnie, Zwracajmy na to uwagę, jakiego rodzaju, jakiej jakości mięso chcemy kupować. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie do wyboru kupienie jakiejś wołowiny czy wieprzowiny, przykładowo za 5 zł, a inna wołowina kosztuje 10 zapytajcie się sprzedawcy, dlaczego taka jest różnica w cenie i kupcie powiedzmy nie 2 kg, ale kupcie 1,5 kg czy kilo 200 g. Tego. No dokładnie to, co mówił Piotrek, że mięso kupujemy jak najlepsze, bo ze złego mięsa nie da się zrobić dobrej potrawy. Natomiast. No, bo nie będziemy się trudzić. Jeżeli mięso jest odpowiedniej jakości, to ono zrobi się praktycznie samo i będzie doskonałe. Także to, co my podkreślamy: zwracajmy uwagę na detale na jakość przede wszystkim tego produktu wejściowego. I wtedy potrawa będzie smaczna, będzie zdrowa i sukces w kuchni gwarantowany. No i tym optymistycznym e, akcentem zostawiamy was. Słuchajcie, w następnym odcinku będzie, a następny odcinek to będzie taki trochę miks. E, będziemy odpowiadać. I Jacek będzie groził palcem. Jacek będzie groził. Będziemy palcem odpowiadać na pytania i kolejny temat, kolejny raz powtórzy się temat, przybienie się temat jakości tego, co nam proponują producenci. Ale to tyle. E, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia za dwa Smacznego. tygodnie. Smacznego. Trzymajcie się. Cześć.